Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka Prosto z Detroit, z polskiego Detroit Oh my God! Zapraszam Łukasz Witkowski Dzisiaj moim gościem jest e, Rafał Nowakowski, właściciel szkoły walki Kung Fu Tak Czy dobrze mówię? Bardzo dobrze e, No właśnie, o Kung Fu zaraz o szkole porozmawiamy, no ale powiedz mi kilka słów o sobie Jak twoja przygoda z Kung Fu się zaczęła, od czego, ile lat temu, czy jakieś sukcesy? To jest bardzo proste, tak jak wielu, wielu um, ludzi, który, którzy lubią sztuki walki, oglądaliśmy filmy z, z Bruceem Lee, z Van Damme i oczywiście tak zaczęło się każdego przygoda. Kolega, który mieszkał w bloku obok, zaproponował mi, żebyśmy zaczęli ćwiczyć. Poszliśmy i, no, i taki był początek tego wszystkiego. Aha, czyli kiedyś, tak jak w dawnych czasach koledzy na kasetach wideo pożyczali sobie oczywiście. filmy, wejście smoka czy coś, to, to, to, to, to tak samo w twoim przypadku miało miejsce. Jak wejście. najbardziej, Bruce Lee, każdy chciał mieć pocięte ciało, tak jak Bruce Lee, każdy chciał ćwiczyć, to było no, oczywiście początek dla każdego. Aha, czyli masz jakieś takie tego ślady po jakimś. Nie, ale oczywiście na początku, jako małe dzieci byliśmy ketchup i sobie robiliśmy takie ślady, to jest aha, po aha. takie początki. Czyli po prostu poszedłeś do jakiegoś klubu w miejscu, gdzie mieszkałeś i tam tak. zacząłeś się trenować. No a kiedy już tak poczułeś, że to nie jest taka, taka, taki słomiany zapał, takie, takie młodzieńcze, tylko że już poczułeś, że naprawdę chcesz to robić? Od samego początku, od samego początku kiedy zaczęliśmy ćwiczyć, to była poważna sprawa, mieliśmy bardzo dobrego nauczyciela podchodzi do nas z szacunkiem, czy osoba 12 lat, czy 15, czy 20, czy 30. Mhm. Każdego z szacunkiem traktował i bardzo nam się to podobało. Techniki były super. Różne elementy gimnastyczne, jakieś... Rozumiem, rozumiem. Takie różne rzeczy. Ale właśnie, wiesz, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że... Bo tu już jesteś dosyć długo w Stanach, już swoją szkołę masz od 10 czy 12 tak, lat. 12. No i właśnie ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, że tutaj podejście instruktorów Amerykanów do, do, do, do nauki sztuk walki jest troszkę inne niż w Europie. Powiedz mi dokładnie, na czym, na czym to polega? bo mm, Nie chciałbym tak negować nikogo, aczkolwiek jest to prawda. Jest, tutaj w Stanach często jest bardzo skor skomercjalizowane to wszystko. Jakieś takie programy za 2000 dolarów w ciągu dwóch lat, czarny, czarny pas. To jest coś, co w Polsce w stylu, który my robimy jest nie do pomyślenia. W naszym stylu oczywiście, żeby czarny pas zdobyć to jest minimum 12 lat nauki. W 12 lat można się czegoś nauczyć, a w 2 lata to jest bardziej takie ściągnąć pieniądze i to wszystko. Rozumiem. Polski Detroit. O Dla Polaków. Po polsku. Odwiedź www.polskiedetroit.com Rafał, no ale porozmawiajmy o kungfu. Może kilka słów na temat historii, może kilka słów właśnie a propos pasów. Jak, jaka, jest, jaka jest droga do czarnego pasa, jak to wszystko wygląda. Żeby zrozumieć kung fu, trzeba zrozumieć definicję słowa kungfu. fu. Samo słowo kungfu oznacza szkołę doskonalenia się. Doskonalenie się we wszystkim. Akurat my skupiamy się na sztukach walki, także szkolimy się we sztukach walki, ale jeżeli ktoś zajmuje się programem radiowym, czy telewizyjnym, czy cokolwiek to jest, to jest również kung fu, czyli doskonalenie się w czymkolwiek to jest. Rozumiem. Jeżeli chodzi o pasy, jest 10 stopni uczniowskich i 10 stopni mistrzowskich. Ja w tej chwili posiadam trzeci pas mistrzowski ćwiczy już ponad 18 lat. Jest wielu uczniów tutaj w Stanach, którzy posiadają wysokie stopnie, aczkolwiek wszystkie są uczniowskie, pierwszy stopień uczniowski. Rozumiem. Oni już ćwiczą ponad 10-11 lat. Rozumiem. No ale dobrze, załóżmy przychodzi człowiek, zaczyna zabawę z kung fu na początku, no to może to traktuje jako zabawę, mhm. później no już pracę. Um, no i po ilu... Jak, jak w ogóle wygląda procedura przyznawania tych stopni? Czy są jakieś egzaminy, czy... Tak, procedura wygląda następująco: Osoba, która przychodzi, nie jest traktowana jako uczeń w tej chwili, tylko jako prospekt. Także przez pierwsze sześć miesięcy ta osoba e, musi zdecydować, czy lubi to, co robimy i czy my lubimy tę osobę, która z nami ćwiczy. Tak więc po sześciu miesiącach jest podejmowana decyzja, czy ta osoba przystępuje do szkoły, czy nie. I otrzymuje swój pierwszy pas. E, robiony jest... E, Test fizyczny, oczywiście, aczkolwiek jest bardzo ważne zachowanie tej osoby: czy osoba jest miła, czy osoba jest, uwzględnia inne osoby, również jej szacunek należyty do instruktora i do szkoły, i tę sprawę. No właśnie, bo ja zawsze się tak, wiesz, zastanawiałem, bo będąc jeszcze w Polsce, były często sytuacje takie, że słuchało się w mediach, było głośno o tym, że na przykład uczniowie różnych szkół, walk, gdzieś poszli, narozrabiali, kogoś pobili, nie daj Boże zabili. Jak później instruktor, jak później nauczyciel traktuje takich ludzi, jak to w ogóle wygląda? Bo... Ja w ogóle, to jest dla mnie niewyobrażalna sprawa żeby jeden z moich uczniów coś takiego hmm. zrobił, dlatego, że same podejście do tej osoby. Ja patrzę, jak ta osoba zajmuje się, zachowuje się poza klasą, wśród uczniów. Mamy ogromny poziom dyscypliny i szacunku wobec siebie, także ja nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja w ogóle miała miejsce. No rozumiem, czyli psychicznie też jest taka osoba weryfikowana i jej jak zachowanie. Jak najbardziej. Fizyczne podejście do tej sprawy, to ja uważam, że 80% to jest, kim ta osoba jest i 20% jak ta osoba fizycznie jest w stanie wykonać ćwiczenia. Bo każdy może przyjść i wykonać ćwiczenie fajnie, ale nie każdy może być tą właściwą, odpowiednią osobą. Rozumiem. No i rozumiem, że też jest taka sytuacja, kiedy ktoś taki troszkę zwichrowany psychicznie, czy z jakimiś takimi zapędami, nie wiem, niezbyt dobrymi dołącza do waszej szkoły, no to wtedy jest po prostu odrzucany. Bez względu na to, nawet jeśli by podwójnie, potrójnie płacił, czy coś takiego, to nie ma żadnego znaczenia. Tak, pieniądze nie mają... W tej sprawie nic do, nic do czynienia. A jeżeli chodzi o taką osobę, staram się pomóc każdemu. E, o tyle jest fajne, że nawet jeżeli taka osoba przychodzi, ma jakieś pewne takie problemy, to wpływ grupy jest bardzo, bardzo znaczny i e, często pomaga to innym osobom. Jeżeli wchodzisz i 15 osób zachowuje się w taki sposób, a nie inny, często ta osoba, która ma takie problemy, przystosowuje się do tego i to mnie bardzo cieszy. Czyli coś na, na, na wzór takiej terapii, że nie tylko fizycznie człowiek u, ulepsza się, bo, bo, ro, robi się lepszy, ale też i psychicznie też. Oczywiście jak najbardziej. Porozmawiajmy. Polski Detroit podcast, videokast, forum do słuchania, oglądania i czytania. A jeśli chodzi o style kung fu w ogóle skąd, skąd kung fu pochodzi czy jakieś no nie wiem nauczanie tutaj w Stanach czy w Polsce jest troszkę inne od tego oryginalnego? To jest e, dobre pytanie w ogóle skąd pochodzi w Polsce. E, przed 1989 roku było dużo stylów, w Polsce były, tylko one nie były zalegalizowane. Wówczas rząd spojrzał na tą sytuację i było dużo styli i trzeba było po prostu w kategorię włożyć. Ten styl, który my ćwiczyliśmy, nie, nie było nazwy kung fu, nie było e, czegoś takiego, dlatego musieliśmy jechać do Niemiec i znaleźć odpowiednik tego. E, znaliśmy szkołę w Niemczech i oni bardzo fajnie ćwiczyli, fajne techniki mieli i również mieli bardzo fajne e, e, formy tak zwane. Ale jeżeli zobaczyli w, w sztukę walki, jaką my prezentowaliśmy, to oni musieli się od nas tego wszystkiego nauczyć. Także my przyjęliśmy ich formę, aczkolwiek sztukę walki oni przejęli od nas. I wtedy zaczęła się ta współpraca. Rozumiem. W Stanach Zjednoczonych na pewno zalegalizowane kung fu, kung fu już jest od dawien dawna. No ty już masz doświadczenie z Europy. Jak byś powiedział, czy, czy, czy inaczej się naucza kung fu tutaj w Stanach niż, niż w Europie? Czy są jakieś takie różnice? To jest bardzo ważne. Wszystko zależy od nauczyciela. Jeżeli nauczyciel podchodzi do tego bardzo poważnie, wówczas styl jest fajny i zajęcia są przeprowadzone w bardzo dobrym duchu. Tak samo powiedziałem, widziałem pewne szkoły tutaj i troszeczkę mi się za bardzo nie podobało, dlatego że troszeczkę zbyt komercjalnie to wszystko było robione. Można powiedzieć, aż, trosze, aż trochę śmiesznie. Bo często właśnie ja widzę, wiesz, ogłoszenia w prasie, że na przykład self-defense, coś takiego z elementami kung fu, no i rzeczywiście, no to chyba takie szkoły to na zasadach bardziej zabawy i zarabiania pieniędzy um, Tak, te szkoły, które widziałem właśnie tak się troszeczkę prezentują. Może być kung fu i może być kung fu, to wszystko zależy od nauczyciela i jak on do tego podchodzi. Ja rozumiem. Statystycznie najniebezpieczniejsze miasto świata. Od podszewki i do tego po polsku. Podcast Polski Detroit. www.polskiedetroit.com Jeśli jakaś nowa osoba y, zaczyna zajęcia w Twojej szkole, no to wiadomo, że najważniejsze jest chyba zaangażowanie w to, żeby, żeby chodziła na treningi, żeby była systematyczna. Ale powiedz mi, czy są jeszcze jakieś takie, co wpływa na to, żeby być dobrym uczniem szkoły walki, jak, mm. jak, to, jak to wygląda, czy styl życia też trzeba jakoś zmienić? Jak najbardziej. To nie to, że trzeba zmienić, tylko oferujemy pewne takie sytuacje, jeżeli chodzi nawet o sposób żywienia się, bo jest bez sensu na przykład źle jeść i przychodzi na treningi i męczy się, bo to, to, takie treningi są wówczas jedną wielką męczarnią. Jeżeli człowiek zdrowo się odżywia i fajnie się czuje, wtedy ćwiczy lepiej i fajnie wygląda. A jeżeli źle je, wówczas, wówczas to nie ma sensu. No właśnie, ja grałem w koszykówkę 7 lat i pamiętam, jak tam zjadłem jakiś pierogów czy jakiegoś bigosu i poszedłem później na trening 3 godziny poskakać do kosza, no to naprawdę źle się czułem. Dokładnie, to jest troszeczkę przykro. Jak tak się patrzę na takie osoby, które po prostu ćwiczą godzinami, godzinę, dwie godziny później... Je. Pójdą w 5 minut z 1, czego, coś, co nie jest zdrowe wówczas. To no właśnie tyle kalorii, które akurat tak. wybiegali, czy wyćwiczyli, zgubili, no to zaraz idę do McDonalda i, i to Dokładnie. wszystko. No ale czytałem w Twoim artykule w tygodniku Czas Polski właśnie o tym, że 90% w ogóle sukcesu tak. e, przy, przy utrzymywaniu wagi mhm. e, to, jest, to jest prawidłowe żywienie się, a tylko 10% to, jest, to, jest, e, e, to są ćwiczenia. Tak. Czy, czy, czy, czy to jest prawda? Bo to tak troszeczkę wiesz, nieprawdopodobnie brzmi. E, tak, to jest prawda. Dlatego, że samym sposobem jedzenia jesteś w stanie regulować swoje ciało. I wtedy, jeżeli dodasz aspekt e, ćwiczenia Wtedy to wszystko ładnie wygląda Natomiast, tak jak mówię, ja chodzę też e, Na różne ćwiczenia I do belly fitness, czy ja patrzę Często ludzie jedzą, jedzą, jedzą I później przychodzą i męczą się godzinami I to bardzo aż przykre, tak jak powiedziałem Rozumiem. Dlatego, że podstawą jest jedzenie Podstawą jest sposób myślenia i medytacja I wówczas, jeżeli dodasz ten aspekt ćwiczeń fizycznych to bardzo ładne koło się wówczas zamyka. No Rozumiem. Y, czyli po prostu istnieje jakaś taka uniwersalna dieta, którą podajecie swoim uczniom, czy po prostu tylko mówisz im... słuchajcie Sugeruję. U... Sugerujesz. Tak, sugeruję pewne takie sprawy jak e, e, soybean, mhm. czy tunę, czy wiem, białka z jajek, e, czy wodę, warzywa i owoce, te podstawowe właśnie rzeczy, e, soki naturalne, czy wyrówki wówczas jesteś w stanie wyćwiczyć swoje ciało i ukształtować swoje ciało w taki bardzo, bardzo zdrowy, naturalny sposób. No właśnie, to jest dobre, bo jakby nie patrzeć, no to wiesz, no to takie, takie zajęcia, no to też wiadomo fizycznie, ale też, tak jak już mówiliśmy, i psychicznie cię kształtują i to jest taka też swoista grupa wsparcia. A powiedz mi jeszcze coś a propos właśnie medytacji, na, na, na czym to polega, jak to pomaga w ćwiczeniach? Medytacja wie? to jest sposób myślenia wyobraźnia. Ma bardzo dużo do tego, do tego wspólnego. Dlatego, że twoje myśli mają wpływ na chemię. Chemia powoduje, że mamy uzależnienie od pewnych rzeczy. Także poprzez medytację można pozbyć się pewnych nawyków, uzależnień. Również można skierować się we właściwy sposób. Także... Ja rozumiem. Czyli po prostu sprowadzasz umysł na odpowiednią drogę i to ci pomaga. Jak najbardziej. Siadasz sobie w pokoju, zamykasz oczy, wyobrażasz sobie, że jesteś szybki, i jesteś w formie fizycznej, wówczas zmienia się chemia w twoim organizmie i kiedy otwierasz oczy i normalnie przystępujesz do normalnego życia, wówczas masz pewne skłonności. Nagle zaczynasz ch chcieć pić wodę czy jeść jabłka, co do tej pory tego miejsca nie miało. Rozumiem, czyli po prostu taka afirmacja w głowie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Rozumiem. Podcast Polski Detroit. Poznaj ciekawszą stronę Ameryki www.polskiedetroit.com No dobrze, no ale porozmawiajmy o Twojej szkole, bo e, wiem, że już od 12 lat Twoja szkoła istnieje. Jakie były początki? Jak w ogóle skąd pomysł na to, żeby otworzyć szkołę? No... Pomysł na otworzenie szkoły wywiąza się z tego, że na początku nie chciałem w ogóle żadnej szkoły otwierać, tylko gdzie się zapisać, do jakiej sekcji. Mhm. Poszedłem do jednej, poszedłem do drugiej, poszedłem do trzeciej i zobaczyłem, co było robione i nie za bardzo mi to pasowało. Dlatego napisałem do mojego nauczyciela w Polsce i zdecydowaliśmy otworzyć coś właśnie w takim duchu, jakim to my robiliśmy lata temu. Ja rozumiem. No i wtedy po prostu otworzyliście tak, tutaj szkołę. Tak, zaczęliśmy fantremik, daliśmy pierwsze plakaty, reklamę, parę osób przyszło i od tego się zaczęło, ludzie zaczęły, zaczęli sobie powtarzać i powiedzieć, że jest taka bardzo, bardzo fajna szkoła. No i tak to było. Rozumiem, czyli na początku fantremik, później rozumiem, że mieliście zajęcia w od razu przeszliśmy tutaj do, do, do, w kościele na 18 mili. Aha, w kościele na 18 mili mhm. macie, macie, macie zajęcia. E, czy w Twojej szkole, w zajęciach w Twojej szkole mogą brać tylko i wyłącznie dorośli, czy też są sekcje dla dzieci? Jak w ogóle wygląda organizacja? Tak, to jest dobre pytanie. E, przyjmujemy osoby od 12 roku życia. E, są osoby, które mają 20, 30, 40, 50, 60 lat. Um, ostatnio, bo dużo osób przychodziło do mnie i prosiły, prosili, żebym otworzył taką delikatną sekcję dla młodszych osób no od 10 do 11 roku życia. Ja tak zastanowiłem się nad tym i wiele osób, wiele osób powiedziałem, że nie możemy, bo nie, masz, nie mamy takiej szkoły, nie takiej klasy, aczkolwiek właśnie w tej chwili będziemy otwierali taką klasę. No właśnie, bo ja, ja tak się zawsze zastanawiam, że z młodszymi dziećmi to może tak trochę jest problem wiesz, z organizacją, no bo ty jeśli szkolisz starsze osoby, no to one już są nauczone dyscypliny, na przykład 5 6 dzieci, no to już jest duży problem. Tak, to jest całkowicie inne podejście do sprawy. Z dziećmi trzeba inaczej postępować, inaczej rozmawiać, inaczej uczyć, dlatego musi być oddzielna klasa. No rozumiem. E, czyli ty jesteś właścicielem szkoły? Tak. Jesteś też głównym instruktorem? Tak. Czy jeszcze jacyś instruktorzy są w tej szkole? E, w tej chwili nie ma takiej potrzeby, aby byli inni instruktorzy, dlatego trzymamy się razem, e, mamy zajęcia razem, aczkolwiek, tak jak mówię, jeżeli e, będzie ten program dla młodszych dzieci, jest to bardzo możliwe, że jakiś inny instruktor również do tego będzie. No, rozumiem. A kobiety, mężczyźni nie ma żadnego tak, problemu, grupy ma, są koedukacyjne, tak? Absolutnie. Zapraszamy wszystkich. Ja rozumiem. Tylko Polacy, czy? Nie, nie, nie, nie. Są, to jest właśnie ciekawe, że są i Polacy, i Amerykanie, i, i mm, arabskiego pochodzenia przeróżne narodowości. Ja rozumiem. E, czyli rozumiem też jako instruktor, który dobrze podchodzi do sprawy, no nie tylko spotykacie się na zajęciach, ale też spędzacie czas y, poza zajęciami razem. Jak, jak najbardziej, jak najbardziej. Spotykamy się, oglądamy walki, oglądamy UFC, chodzimy różne koncerty, tylko że wielu uczniów ma ciekawe hobby, i ciekawe zajęcia, grupy muzyczne i jakieś takie projektowanie stron internetowych, czy nawet się obejrzeć walki razem. Jest bardzo, bardzo miła atmosfera. Sponsorem tego podcastu jest. Na szczęście nie mamy żadnego. I w tym jesteśmy lepsi od zwykłego radia. Podcast Polski Detroit. Bez sponsora, bez cenzury. Jak często odbywają się zajęcia w Twojej szkole i po ile godzin dziennie, czy ile godzin w tygodniu macie, macie, macie zajęcia? A więc zajęcia mamy w poniedziałki i środy od 6.00. No 7.30. Na, na sali przy parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na 18 mili w Stanley Heights, tak? tak zgadza się. E, czyli półtorej godziny, dwa razy w tygodniu. Tak. E, grupy, czy to porozumiem, że to jest jedna grupa, czy... Tak, to jest jedna grupa od 12 roku życia. Rozumiem. Tak jak powiedziałeś wcześniej, możliwe, że będzie jeszcze dla młodszych mm -hmm. osób, tak. młodszych dzieci będą te zajęcia. Czy trzeba przynosić swój jakiś sprzęt typu... Absolutnie. nie. Tylko wystarczy przyjść i zobaczyć, czy osobie odpowiada to, czy nie. Zazwyczaj osoby przychodzą, siądą z boku, popatrzą, co robimy. Widzą, że atmosfera jest miła, łatwo są akceptowane w grupie i to wystarczy. No nie trzeba żadnego stroju kupować na początku. Można przez miesiąc czasu ćwiczyć w normalnych dresach czy koszulce. Czy to się nazywa kimono, taki ubiór? Tak, czy... tak To się nazywa kimono. Tutaj w Stanach się mówi uniforme, no. uniform Uniform. Tak. Mhm. Mhm. No i mniej więcej, ile taki uniform kosztuje? Jak 36 by... dolarów. Aha, to nie jest jakaś Absolutnie. taka wielka. Rozumiem. Dobrze, powiedzmy jeszcze może z kim się kontaktować z Tobą. Tak, e proszę o kontakt telefoniczny, numer telefonu 313-530-0209 lub na naszej stronie internetowej mam bardzo ładną stronę, to jest idukangfu.com Rozumiem. Adres do tej strony będzie oczywiście na polskiedetroit.com, także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy słuchają tego wywiadu. Rafał, bardzo dziękuję za, za rozmowę. No mam nadzieję, że to dopiero pierwsza, pierwsza rozmowa z kilku, może nawet następnych, bo, bo myślę, że i grupa będzie się rozrastała i, i, i szkoła się będzie rozrastała, a Ty też, kiedy tylko będziesz miał ochotę, to zapraszam do mnie do podcastu, będziemy mogli porozmawiać, czy na przykład o żywieniu, czy na przykład o jakichś innych e, rzeczach związanych e, troszeczkę z kung fu, ale też z innymi rzeczami. Oczywiście, dziękuję bardzo, również i zachęcam wszystkich zainteresowanych tym tematem, żeby kontaktowali się również z Tobą, czy ze mną. Uważam, że temat jest bardzo ciekawy i chciałbym za, zachęcić e, osoby, które są, się tym interesują na kontakt. Dziękuję bardzo. Dziękuję ś mówiłaś mi, że boisz się chodzić spać, tańcząc wokół mnie jak ćma wyprawa, w poszukiwaniu dna wtedy ja w podróż wyruszałem z tobą, w labiryntu i świata, Pamiętam każde słowo, mówiłaś, że noc pożera swoje dzieci jak szczurza matka, wypełzając ze swoich mieszkań, gnieżdżą się tu na klatkach, w strachu, że to tam z ich zastanie. gdzie w strasznych mieszkaniach mieszkają straszni mieszczanie, to z nami nosisz pali na skórze jak ropień, choć w ranie wyschły rzędy stoimy w bramie, nie jest okej, okay. tak pozostanie do czasu, gdy ręka, która karmi.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 Dobranoc, niewiasto, to miasto nie pozwala zasnąć, na mare jasność Dnia wyzwoli Zabierze co boli, ale własność skarb oddana Ciebie z kolei znam tylko z opowiadań Wieźnia z celi 44 Podobno też nie dojadasz A ten duszny kwadrat to twój jedyny azy jest schronienie, nadzieje W nocy sypią się razem. Wiem, że chciałabyś uciec, biec dopóki się wystarczy, Lecz wiesz, że tacy jak ty nie wracają Starczą lecz na tarczy, bo nie wystarczy uciec z domu Trzeba uciec od wspomnień. Z walczyć za tanie, potem to spalić, zapomnieć Nie potrafisz, więc co dzień powracasz na stare śmieci Mimo co może chodzić tobie Też bałbym się o dzieci Więc wzięta w jasry przez swego największego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 Też staram się unikać w zasadzie to nieblisty Wspomnienie poprzedniego życia nienawidzę To jedno wybełkotałeś na przystanku Do zobaczenia w nowym, lepszym świecie o poranku Dobranoc, mężczyzną, blizną, znaczysz tyle istot, bić w noc Skończ misją, to skąd pić w kąt rzuć, skąd bić ją, daj zjeść nowym dniom Dobranoc, mężczyzną, blizną, znaczysz tyle istot, bić w noc Skończ misją, to skąd bić ją, w kąt skąd ją, daj i śnią w